POFIK, czyli podcast o filmach i kulturze. Odcinek 22. Tym razem o jednym ze swoich ulubionych filmów opowiada Piotr Celiński, wykładowca, medioznawca i współzałożyciel Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej, a prywatnie entuzjasta twórczości Wima Wendersa, którego, jak usłyszycie, chcemy zaprosić do Lublina. No to zacznijmy od najtrudniejszego pytania. Dlaczego film Palermo Shooting, czyli jak u nas tłumaczony Spotkanie w Palermo, no jest jednym z Twoich ulubionych? Przede wszystkim dlatego, że bardzo lubię, cenię Wima Wendersa. Sądzę, że jest to jeden z takich najbardziej daleko wzrokiem sięgających reżyserów europejskiego kina. Lubię go dlatego, bo on w swojej pracy łączy nie tylko świetne i piękne przy okazji historie, z takim namysłem nad tym, czym jest medium, jakim się posługuje, czyli kino. Więc jak go oglądam, to patrzę co najmniej na dwóch poziomach. Najpierw czytam piękną historię o miejscu, o ludziach, o emocjach, o obrazach. A potem już bardziej zawodowym okiem zwracam uwagę na to, jak ta historia się rozgrywa w kontekście tego, jak Wenders komentuje swoje przygody, swoje zmagania z medium filmem, z medium kina. I ten film wybrałem akurat dlatego, bo myślę, że jest to i piękna historia, rzeczywiście taka urokliwa, dziejąca się w przepięknym amturażu miejsc i we Włoszech i w innych państwach Europy, ale dlatego, że sądzę, że to jeden z najciekawszych głosów na temat teorii kina, który wychodzi z wewnątrz współczesnego, współczesnego kina właśnie. Jeśli te dwa głosy się ze sobą połączą, no to jak dla mnie wychodzi taka najbardziej fenomenalna mikstura, w której się dzieją rzeczy świetne intelektualnie, przepiękne wizualnie, a jednocześnie urocze, względem obrębne historii. A pamiętasz, w jakich okolicznościach pierwszy raz zetknąłeś się z tym filmem? Czy po prostu czekałeś, czy od tak sobie kiedyś obejrzałeś, czy spe specjalnie nie wiem, do kina poszedłeś, bo chyba u nas był wyświetlany ten film? Czekałem na kolejny film Wendersa, po tym jak widziałem Lisbon Story, wiedziałem, że to jest rzeczywiście ważny reżyser, wiedziałem, że to jest taka poetyka, która mi jakoś jest bliska. Strasznie polubiłem jego wycieczki w stronę jakby takiego portretu miejsca, gdzie on się stara zadomowić w jakimś miejscu po to, żeby je pokazać, a przy okazji rozgrywa jakieś uniwersalne problemy. I to jest myślę świetne, fantastyczne połączenie. Przy okazji Wenders zawsze jest, zawsze dba o stronę muzyczną. Po traków z Lisbon Story wiedziałem, że ich kolejny film dostarczył również przeżyć w wersji audio. I się nie pomyliłem, choć nie jest to tak unikalna i e, może endemiczna muzyka jak w przypadku Lisbon Story. E, więc na ten film czekałem i mniej więcej wiedziałem czego się spodziewać, aczkolwiek no, byłem jednak mimo wszystko zaskoczony doborem aktorów. E, wyobraził, że sera, które pewne wątki popchnęło naprawdę w jakieś kosmiczne przestrzenie. I sądzę, że dlatego właśnie zawsze warto z takimi filmami się zmierzyć, bo mierzyć, bo one nie, dobra artysta potrafi zrobić ze scenariusza, z jakiegoś pomysłu rzecz naprawdę wielką, i to się wendersowi udało. A o czym dla Ciebie jest ten film? Bo dla mnie na przykład o poszukiwaniu siebie i właśnie o lęku przed śmiercią, czy uzasadniony, czy nie, no to już kwestii widza. Tutaj dodam, że możesz zdradzać wszystkie elementy, bo słuchacze są ostrzeżeni przed tym, że będą, więc na własną odpowiedzialność słuchają. No, zgadzam się pewnie, jest to film o poszukiwaniu siebie, o tym, jak artysta musi się zmierzyć ze swoją sławą, z tancem wobec siebie, ale jest to może najbardziej, bo po tych wszystkich latach, kiedy z tym filmem jakoś o nim myślę, pokazuję go też często studentom, rozmawiamy o tym filmie, więc po tych wszystkich latach jednak najbardziej kluczowy dla mnie jest wątek yy, rozmowy o kinie. Czym jest obraz w ogóle w kontekście śmierci życia, na ile obraz nasu uśmierca, na ile spojrzenie nas uśmierca, na ile wizualizowanie czegoś nas uśmierca, na ile powoduje, że stajemy się właśnie bardziej żywi, przeżywamy samych, yy, samych siebie. No i myślę, że jest to tyle ważny wątek, że on sięga tak naprawdę do gdzieś tam do, do prapoczątków kultury europejskiej, które się od początku przecież zastanawiamy nad tym, czy, czy warto ważne rzeczy wizualizować, czy nie warto, czy można, czy nie można, czy to nam służy, czy nie służy i wiemy, że przecież ten problem został rozpatrzony na wiele różnych sposobów, od tych ikonoplastów przez ikonoklarów, poprzez przykazania o tym, żeby nie robić wizerunków, a skończywszy na baroku i wizerunkach wszelakich, więc yy, sprawa jest ciągle niezałatwiona i do tego wszystkiego, kiedy do, do tej całej rozmowy europejskiej, do tej wielkiej debaty, domieszamy jeszcze media technologiczne, yy, czyli kino, obraz, wizualność cyfrową, no to wychodzi naprawdę poważny problem, z którym yy, trudno się zmierzyć. Znaczy oczywiście można się z nim zmierzyć na poziomie filozoficznym, teoretycznym, ale to, co się udaje Wendersowi, to jest to, że on łączy wiedzę z doświadczeniem. i W tym filmie widać, że te obrazy nie są puste, że ta jego polityka nie, nie wynika z tą, że on przeżył jakiś, że jakby ma wiedzę o jakimś problemie intelektualnym, tylko że y, doświadcza tego nocą. i że w jego filmach wielokrotnie mierzył się z takim problemem, że staje z kamerą naprzeciwko rzeczywistości, ma naprawdę ochotę pokazać tą rzeczywistość w sensie takim namacalnym, doświadczalnym, a jednocześnie ciągle występuje tam ta bariera kamery, która w tym wszystkim pośredniczy i która pewne rzeczy uniemożliwia, a która jednocześnie inne wysuwa na plan pierwszy. Więc to jest, to jest problem z tym filmem, który, który wydaje mi się najbardziej istotny, najbardziej ciekawy, najbardziej frapujący i myślę sobie, że no jest to... Wenders jest jednym z takich ludzi, którzy mają coś do powiedzenia we wszystkich jakby aspektach jednocześnie. Jego odpowiedź na pytanie o naturę obrazów jest tak samo wartościowa, jak odpowiedzi filozofów, teoretyków, mediów, socjologów i tak dalej. Jego opowieść o ludziach jest tak samo wiarygodna jak opowieści poetyckie i wszystkich specjalistów od filmów obyczajowych. A jednocześnie, obraz jest wizualnie, muzycznie naprawdę świetnie dopracowany. Także jest to film, który pod każdym względem komplementuje. Stąd też jakby moja decyzja o tym, żeby właśnie ten obraz wybrać jako taki najważniejszy. No wspominałeś, że puszczasz ten film studentom i jak obserwujesz, wywiera na nich podobne wrażenie, czy po prostu traktują to jako kolejną opowiastkę, których już widzieli wiele? Czy są, niektórzy są aż zafascynowani tym, co zobaczyli? Są, wiem o tym, że są wśród nich tacy, którzy później z Wendeczem spędzają jeszcze kilka nocy w różnych konfiguracjach. Są też tacy oczywiście, których ten film nie rusza, nie dotyka. No nie jest to akcji, nie ma się co szkiwać Tam się nie strzelają, nie ma nagich narządów, krew się nie leje. Chociaż strzały padają. No, no, no właśnie, Strzały z kul i wystrzeliwane przez usiłków. Więc to jest troszkę inaczej. No przy okazji w grę wchodzą rzeczywiście piękne zdjęcia. W filmie nawet jeśli się nie chce wnikać w głębokość tego filmu, to nawet na takim poziomie z Kur, to znaczy takiego migawkowego obejrzenia, myślę, że on jest dosyć atrakcyjny. Muzyka jest naprawdę dobra, zdjęcia są kapitalne, e, aktorzy są niezgrani, nieoklepani, mimo że, mimo że są znani, e, no i to powoduje, że to się po prostu rzeczywiście nieźle ogląda. Aczkolwiek, jeszcze raz, no, biorę pod uwagę, że to nie jest komedia i że to nie jest film lekki, łatwy i przyjemny, przynajmniej w takim pierwszym odbiorze. Znaczy dla mnie przyjemny był pod względem wizualnym, bardzo taki lekki i taki skłaniający, co jest rzadkością do myślenia, co będzie dalej. Bo ja na przykład obstawiając, jakie będzie zakończenie, myślałem, że główny bohater skończy, że ma guza albo coś w tym stylu i po prostu ma przywidzenia przeróżne non-stop. Albo e, gdzieś w pierwszej połowie... spodziewałeś po... się hollywoodzkiego Z, Czy ja wiem, czy hollywoodzkiego? No hello, to wiesz, no. W tej... No tak, ale to, idąc tą narracją, i tym pokazywałem, to, to by było zupełnie inna, inaczej przedstawione. Ten, ten, ten dramat byłby zupełnie inaczej przedstawiony. A drugie miałem takie mm, wrażenie, jak była scena, kiedy on pra, pra, prawie spowodował ten wypadek i potem było, że jednak ten wypadek jakby się zdarzył, że to się rzeczywiście zdarzyło i on jest teraz zawieszony pomiędzy jednym światem a drugim i stąd te, stąd te widzenia, a na koniec okazało się zupełnie coś jeszcze innego. I to, to, to spotkanie ze śmiercią, które też nie jest no, jakby czymś częstym, tym w kinie, bo tak jak sobie szukałem informacji, to przytaczona jest siódma pieczęć. E, można też uznać, były chyba dwa filmy telewizyjne na podstawie Terego Pratchetta, gdzie śmierć się pojawiała e, i, i mówiła, to też nie jest częste, a tym bardziej jest przedstawiona no, w taki inny sposób, taki bardziej czuły też właśnie, tak, taki, taki wzbudzający pozytywne uczucia, że, zresztą ja to osobiście zawsze też tak odbierałem, no, że śmierć jest bardzo samotna, bo Kogo nie spotka, to spotyka praktycznie po to, żeby zabrać tą osobę, czyli tak jak tutaj, być bramą do czegoś, do czegoś nowego. I na przykład, nie wiem, właśnie to też kolejne pytanie, moja ulubiona scena, na przykład z owcą. Kiedy ona dwa razy się pojawia, że wchodzi, szkowa się przed naszym bohaterem, potem on jej próbuje pomóc. I zastanawiałem się, bardzo mnie ciekawiło, czy to było naprawdę i na ile było zagrane, bo widziałem też, że ta owca miała sznurek przyczepiony gdzieś do nogi, więc może ją ściągali po prostu, żeby wróciła. A jaka na przykład twoja ulubiona scena? Czy cały film, czy jest coś takiego, co jak właśnie rozmawiamy i myślisz o tym filmie, to pierwsze wskakuje ci do głowy? Muszę powiedzieć, że mam kilka takich scen. Wspomnę o trzech. Pierwsza dzieje się w domu głównego bohatera w jego studiu, kiedy mamy tą metaforę okna i jego spoglądanie na świat poza czyli z wewnątrz swojego domu. I myślę, że to jest kapitalnie poetycka scena, gdzie się świat się dzieje, okno jest stałe i jest taka pierwsza widoczna opinia reżysera o tym, czym jest obraz i jakby w ogóle mamy szansę w postrzeganiu świata za tym, za tym pośrednictwem. Druga scena to jest, jak dla mnie, rozmowa ze śmiercią myślę, że jest kapitalnie sfilmowana w ogóle. Znaczy o ile zazwyczaj gadających głowy są nudne i, <głos> i nie ma klimatu, tyle w tym przypadku temperatura jest naprawdę niezła. Chociaż nie ma szybkich cięć, nie ma jakiegoś, nie wiem, mega zoomowania kamerą i tak dalej. gra aktorska i w ogóle cała konstrukcja tej sceny, to co się tam dzieje w sensie również merytorycznym, to jest mistrzostwo. No i wreszcie potem moment, kiedy bohaterowie na koniec się budzą rozpoznają na nowo swoje twarze. Jest takim, jak dla mnie, krótkim podsumowaniem całego wykładu Wendersa o tym, co my z tymi obrazami mamy wspólnego, jak możemy sobie odświeżyć siebie samych w kontekście wizualności. Tę scenę, te trzy są dla mnie najważniejsze, ale to ostatnie lubię najbardziej, bo myślę, że ona jest taka głęboko humanistyczna i to też nie przypada, że film się dzieje we Włoszech. Głęboko humanistyczna w tym sensie, że no jakby, znów człowiek staje się miarą wszystkiego i staje się jednocześnie taką, takim hubem, który przepuszcza przez siebie różne, różne światy. To jest, to jest fajne niesamowite, bo ten bohater jest taki rzeczywiście wielowymiarowy, wielo, wieloperspektywiczny, co w odróżnieniu od filmów takich sformatowanych na model amerykańską, Pozwala wierzyć w to, że w kinie są jeszcze przestrzenie na eksploatowanie innej wrażliwości niż tylko tam bohater zabójca, bohater kochanek, bohater szpieg, i tak dalej. <śmiech> A rozmawiamy o dziele audiowizualnym, bo może się zajmujesz? Wolisz fotografię czy film, gdybyś miał się zajmować? Nie ma, nie. Staram się oczywiście zawsze myśleć w kategoriach, że to nie jest kwestia, co lubię, tylko to jest kwestia tego, że jakby są pewne dziedzictwa, tradycje, języki których nie wypada nie znać, nie wypada nie umieć I mam swoje własne próby w zakresie kręcenia, mam swoje własne próby w zakresie fotografowania, więc jakby szanuję oba i przede wszystkim staram się rozpoznawać unikalność każdego z nich, także dla mnie nie jest to kwestia wyboru, a raczej kwestia postrzegania całego spektrum możliwości. A te próby lądują w y, szufladzie w komputerze? Czy gdzieś publicznie też demonstrowałeś swoje prace? Jest parę prób, filmów, których nie podpisałem, zmieniłem nazwiska tak wprost, ale które funkcjonują na YouTubie. Byłem współtwórcą twórcą filmów z cyklu Kultura Wiedzy. Robiliśmy filmy poświęcone też Europejskiej Służbie Kultury w pewnym momencie. Y, Nagrywaliśmy nawet jakieś tam dokumenty ze studentami, ale to wszystko były raczej takie próbki. Natomiast jeśli chodzi o fotografie, ale się tego nie wsydzę, wręcz przeciwnie, myślę, mm -hmm. że to jest jakby kapitalna szkoła. Dopiero jak się stanie za kamerą, to można zrozumieć o co tak naprawdę chodzi. Tak samo jak się stanie przed mikrofonem, to tak, tak naprawdę wiadomo co znaczy, <laughs> to I tak. Podobnie jest z aparatem fotograficznym. Mm -hmm. Trzeba ćwiczyć, no, bo jakby nie ma innego, innej możliwości. To jest trochę tak jak spływanie. No. Można się w szkole nauczyć, na czym polega machanie rękami i nogami. Ale prawdziwa zabawa, nawiązując znów do Palermo Shooting, jest taka, że trzeba do tej wody skoczyć, jak nasz główny bohater, w się decydować nie może w pewnym momencie. I dopiero moment skoczenia na tej wody powoduje, że wiedza przykuwa się w doświadczenie, czyli tak naprawdę człowiek wtedy dopiero internalizuje całą tę sytuację i zaczyna myśleć o niej na wielu, na wielu poziomach jednocześnie. Teraz mi się skojarzyło, a myślisz, no bo to w filmie nie zostało pokazane, że bohater później w dalszym ciągu, powiedzmy, ta historia funkcjonuje w, w niematerialnym świecie, ale że wskoczył gdzieś do wody, no bo najpierw nie może wskoczyć, potem wpada do tej wody, e, postrzelony, e, a jakby takiego zamknięcia nie ma. Czy, czy myślisz, że potem to jego życie na tyle się zmieni, że się odważy zetknąć z wodą z własnej woli? Sceny nie ma, ale odpowiedź na to, Pasem, mu się przytrafia, jest taką próbą krztu życia, który, który się nie zdarza, ponieważ bohater się wycofuje. Sakrament się nie dokonuje, rytuał się nie dokonuje, natomiast on się dokonuje rzeczywiście później, kiedy oboje, politycko, kiedy oboje główni bohaterowie w swoich oczach widzą tę wodę, która się pojawia wcześniej w basenie. Tak ja bym to przeczytał, że wskok w oczy czyjeś. To jest Dobra. Znów, filozofia. Pojem. Cała tradycja filozofii takiej fenomenologicznej, gdzie jest jakby bohaterem jest twarz, unikalność człowieka rozumiana przez pryzmat tego, jak co on na tej twarzy pokazuje, czym jest, to mi się zdaje, że to jest świadomy. będę jest bardzo odczytany, on wszystkie te konteksty zna i rozumie, więc myślę, że on świadomie decyduje o tym, że w cudzych oczach, w cud w cudzych oczach jest ta tafla wody, którą wskapuje. Super, to jednak płyną korzyści z bycia zawodowym naukowcem, a nie amatorem, tak jak ja, bo ta wiedza jednak jest większa, bo o tym nie pomyślałem, ale to jest rzeczywiście, tak, rzeczywiście świetne, mm -hmm. ale jest, dobra, ja się to, podoba. Nie ma żadnego dowodu na rzecz tego, że Wanderer rzeczywiście tak to sobie wykoncypował. No, ale nie ma też przeciw. Wielu no. ale jest, rzeczywiście nam się pojawia też ten wątek takiego doświadczenia życia, doświadczenia życia, mm -hmm. nie teorii życia, media są teorią życia. Doświadczenie życia jest jednak ważniejsze, przy czym my i kino nauczyło nas zapominać o życiu, a skupiać się na jego medialnych przekazach, w tym kontekście, przede wszystkim obrazach. A chciałbyś, tak jak główny bohater, w takim świecie żyć właśnie tutaj, fotografie, modelki, podróże, czy właśnie w tym takim spacerowanie z muzyką po uliczkach różnych miast i fotografowanie dziwnych owiec i tym podobnych, czy coś pomiędzy jeszcze? Wiesz to staram się, staram się jednak pamiętać o tym, żeby, żeby żyć we wszystkich światach jednocześnie. Sądzę, że taka dywersyfikacja jest niezbędna dla higieny życia. To znaczy nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjść poza media, bo taką mam pracę i to mnie jakoś frapuje. A z drugiej strony, żeby rozumieć media, trzeba poza nie wychodzić, bo inaczej się nie da. W związku z tym jedną ręką na smartfonie, drugą ręką na zielonej trawie. A fotografię, jakbyś miał wybierać, to właśnie modelki, pejzaże, coś ambitniejszego, coś mniej ambitnego, co by to było, albo co wybierasz, kiedy właśnie fotografujesz? Ja strygam swoje własne życie i najbliższych, więc jakby jestem super prostym dostawcą kontentu. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia w ogóle analizy fotografii jako takiej nie ma znaczenia, można wszędzie zrobić sztukę, można wszędzie pokazać rzeczy, które są nieobyte, nie, nie niezobaczone. Nie albo które pozwalają zobaczyć świat zupełnie na nowo, nie wiem, Imre Kerr też, który fotografował poręcze do schodów, pokazać nową wyobraźnię przy tak prostym jakby instrumentarium, fotografując super prostym aparatem, więc sądzę, że problem się rozgrywa raczej nie w tematyce, a w sposobie podejścia, w pewnych wyobraźni, w właśnie w dyskusji z różnymi tradycjami itd. Tak Krótko mówiąc, ja jestem raczej zwolennikiem takiej koncepcji, że nie da się uprawiać zawodów medialnych na zasadzie takiej zupełnie intuicyjnej. To znaczy trzeba mieć przygotowanie, trzeba rozumieć pewne reguły gry, a jednocześnie całe zaplecze, które się za tym kryje. Za tym I dlatego tacy bohaterowie jak Wenders są dla mnie bohaterami idealnymi. To są takie humanistyczne, renesansowe zbitki, gdzie się łączy inżynieria z filozofią, muzyka z obrazem, anatomia, z anatomia z, z syntetyczną rzeczywistością mediów i tak dalej, i Więc to wszystko gdzieś tam zawsze staram się też patrzeć na świat w taki holistyczny sposób. wenders w tym pomaga, ale myślę sobie, że też jakby wbrew pozorom media mogą być otrutką na siebie same, na siebie same, to znaczy jeśli się odpowiednio do nich ustawimy, to one nam więcej opowiadają o tym, czym są, niż ukrywają to, czym, czym starają się nie być. Powiedziałbym tak, ja na przykład mam takie doświadczenie, mamy zezwolenie na rozgadywanie się, tak? Oczywiście, teraz pełne. W, teraz będzie w <laughs> Moje doświadczenie, jak ja, ja na przykład bardzo chodzę do kina, ale jak już pójdę, to bardziej się patrzę na ludzi dookoła, niż na, niż na film. <laughs> bo mnie fascynuje jeden wątek, że można przesiedzieć przed filmem i, i kopara opuszczona i ludzie po prostu są wycięci ze swojego życia na półtorej godziny. Podobnie Podobnie mają ludzi, którzy idą na koncert. Też to jest na tyle obezwładniający spektakl, że są w stanie czy i mhm. tak dalej. Ja wyhodowałem w sobie y, zdolność do nierobienia tego, chociaż czasami tego żałuję. Nie robię, nie robię tego ze względu na to, że za każdym razem, kiedy widzę film, staram się również patrzeć na wszystko to, co jest y, poza ekranem, czyli na ludzi, którzy zarobili na nim pieniądze, na ludzi, którzy ustawili produkty w placemencie, na aktorów, którzy grają swoje, niezależnie od reżysera. Mhm scenarzystów, którzy załatwiają różne dile i tak dalej, i tak dalej, więc... Natomiast ten wątek takiego bezkrytycznego obserwowania mediów, no, yy, pozwala na zanurzenie się w coś, oderwanie się od rzeczywistości, ale jednocześnie zgubienie rzeczywistości. I to jest gdzieś właśnie ten moment, który mnie w mojej pracy zawodowej najbardziej frapuje. Zazdroszczę tym, którzy potrafią to zrobić, ale jednocześnie na swoich bliskich zazwyczaj jakby łaskoczę ich w takich momentach, kiedy ich na tym przyłapię, bo <grym> obudź się, bo to jest tylko film, no to. To, jest, to jest tylko jakaś konstrukcja kulturowa, z którą musimy sobie mniej lub bardziej, ale jednak poradzić we własnej głowie. Nie możemy tego łytnąć tak, jak nam to się... No wszystko też zależy chyba jak często zanurzasz się w ten świat. Nie? Ja z własnego doświadczenia no staram się no, przynajmniej raz w miesiącu być w kinie i niewiele jest filmów, które właśnie powodują ten opad i To, że się zanurzam teraz, jakbym miał w ostatnich latach wymienić, to nie wiem, była grawitacja, która ze względu tylko wizualnych i dźwiękowych, bo historia to jest. no Historia jest i dobrze, że jest. To już, to już jest coś. To był Mad Max ostatni, który oglądałem dwa razy w kinie z opadem szczęki, po prostu czułem się oczarowany jego właśnie też aspektem wizualnym i nawet historia coś tam w sobie miała. No i ostatnio też ten, już troszkę mniej, ale Deadpool, który się pojawił, bo tak wywrócił trochę ten świat superbohaterów do góry, do góry nogami i bawi się tą konwencją, więc to, to, to jest kuszące. Ale tak ogólnie tym się rzadko zdarza. Na przykład z z, z DiCaprio oglądałem, no, no fajny film, ale żebym się zadłużył w ten świat i uciekł powiedzmy od rzeczywistości, na no, te dwie godziny czy coś, to, to, to tego nie miałem. Więc chyba wszystko zależy też, no nie, jak często. Do każdego z nas to będzie troszkę inny, mm -hmm. troszkę lubimy różne konwencje, lepiej się czujemy w tych, gorzej w tamtych. Jedne nie rozumiemy, drugie bardziej. Jasne, y, każdemu się zapewne przytrafiają strzały. Muszę powiedzieć, że ja na Revenant miałem, y, miałem miałem, parę takich momentów, że się rzeczywiście odpłynąłem przy tym filmie. Mm -hmm. y, natomiast generalnie no, fakt, no, rzadko mi się to zdarza. Natomiast no, Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi moment taki, że ja na przykład y, uwielbiam, kiedy jest dobrze przemyślana, dopasowana muzyka i nie lubię, Mam taki problem. Nie lubię y, muzyki pisanej specjalnie do filmu, bo zazwyczaj ona jest pisana w takim duchu, żeby jakby zmanipulować psychi psychologicznie mm -hmm. odbiorcę. Lubię soundtrack'i, No ja tak. samo. złożona z pisanej. Uh -huh. wiem, że jest to dystans. No, dwa razy mi się to zdarzyło. Y, ale pamiętam tylko jeden film w tym momencie. Stealing Beauty. To był y, Copoli, zdaje się. Chyba tak. Chyba, Chyba tak. tak. No. Y, w szkole się wtedy byłem i pani y, biblioteki, która poleciła mi sporo ważnych lektur w moim życiu, bo jest kapitalna, pozdrawiam. Między innymi przynosiła też fajne płyty do, do szkoły i przyniosła płytę soundtrack ze Stealing Beauty. No to ja tego nie zapomnę. No, ta płyta jest ze mną do dzisiaj, jak za każdym razem myślę o tym, jak można zrobić soundtrack. To w sumie Proszę? Jeszcze raz. Wracając jeszcze do tego soundtracku ze Stealing Beauty, to jeszcze powinieneś przytoczyć tej Pani godność, żeby już tak była w pełni doceniona, która przyniosła płytę. Anna Adamczyk. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy tak bardzo. Ja też sobie sprawdzę ten, ten, tą ścieżkę dźwiękową. i Wracając właśnie do tej roli muzyki, o której, której rozmawialiśmy, to tutaj też jest pełno mnóstwo tych takich utworów i tak bardzo fajnie wkomponowanych w ten film, gdyż bo, główny bohater słucha i w momencie wyciągnięcia słuchawek jest to odcinane i jesteśmy tak wyrywani i wyrywani, te utwory też nie są chyba, ani jeden nie był w całości nie ma na tyle długiej sceny, żeby był w całości, więc tak skłania trochę, żeby, żeby, żeby sobie sprawdzić. A miewasz tak właśnie, że chodzisz sobie po mieście z muzyką, i właśnie z ten, czy nie masz czasu, czy...? Nie miewam tak, że nie chodzę. Aha. E, ta muzyka dla mnie jest prywatnie, jeśli już nie mówimy o zainteresowaniach zawodowych i o tej higienie o tej różnych mediów, to muzyka zawsze była dla mnie najważniejszym kanałem. Do to bym się nawet na chwilę nie wahał, bo to oczywiście ważniejsze były płyty Życia. To muszę nowy podcast zacząć po prostu. Tak, Płyty Życia i yy, no, dzisiaj żyjemy w takim momencie, że jakby też i z powodów ogólnokulturowych i z powodów prywatnych jakby nie, nie jest mi bliskie myślenie w kategorii gatunków muzycznych typu rock, reggae, wolę takie niezaszufladkowane Sytuację, nie wiem, Mamie jest takim, takim mm -hmm. patentem na to, gdzie się pojawiają momenty z różnych muzyk, z różnych estetyk, a jednocześnie ich wspólna funkcja działa w pewien bardzo określony sposób. i Trochę też jakby tak eklektycznie postrzegam Wendersa, że jego wybory muzyczne są właśnie takie z różnych światów. Pamiętam w Stealing Beauty, to nie jest wspólna z Wendersem, ale to było gdzieś tam naznaczyło. No, no w właśnie. Beauty. Są super powolne kawałki bluesowe i są jakby w zasadzie naprawdę popowe, takie elektropopowe rzeczy, których, o których bliskości w życiu bym nie pomyślał, natomiast po tym filmie wiem, że te rzeczy już na stałe będą blisko siebie w mojej głowie. To super, to, to, to, to jest klawę. No. Ja na przykład mam tak, że w kwestii muzyki też nie, nie lubię tego podziału, bo tego się robi, to jest soft, tam to jest hard, tam to jest jeszcze jakieś medium albo coś takiego, ale na przykład ja po prostu nie lubię jednego gatunku, to nie lubię disco polu. i tam nigdy nie znalazłem żadnego utworu. Nie słuchałem dużo, ale który by mi się podobał, a tak niemalże w każdej, od klasycznej po te wszystkie właśnie, jaki i chill out, i jakieś takie mocne rąbanki, jak to nazywają, zawsze coś gdzieś znajduję i to jest właśnie takie i też lubię, ja lubię jednak też ścieżki te klasyczne do filmów i, i to z tych super przebojów i z tych właśnie dramatycznych, bo nigdy nie wiadomo, że chociażby nawet żebym jeden utwór znalazł. Od e, wielu lat już słucham właśnie takie kolekcje, buduję, że przesłuchuję album i zostawiam tylko te utwory, które w danym momencie mi się podobają. Najfajniej jest tak jak teraz, że, nie wiem, wracam po 10 latach i słucham i się zastanawiam dlaczego mi się to podobało. Już jednak jakaś taka zmiana, zmiana w człowieku zaszła, ale te właśnie te takie zbiorowe składanki że też są klawe, to też wskazuje jakby inny kierunek i właśnie jestem ciekaw tego, tej ścieżki dźwiękowej, bo nie kojarzę, żebym akurat słuchał, ale ja samo nazwisko John Lee Hooker już mi się podoba, bo jego bardzo lubię, także to już jest dla mnie coś. Chyba tak, ale nie jestem pewien właśnie. Chyba tak. No, sprawdzimy. słuchacze pewnie też sprawdzą w którymś momencie. Bardzo mi się też podobało w tym filmie i w kilku innych spotkałem się, pada takie zdanie, że w życiu wszystko należy robić tak, jakby to był ostatni raz. I czy ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem, czy jest troszeczkę przesadzone? No, ja myślę, że tak, że raz, że to wyrasta z... <grych> <Naukowa dyna>. <grych> <grych> że to wyrasta z... jednak z chrześcijańskich Europejskiej. Mhm. Takie przekonanie o tym, że życie się dzieje tu i teraz. Miesie takie specjalne rozpamiętywanie przeszłości i słuchanie się reguł nie ma sensu w momencie, kiedy nie wypełniamy ich na nowo. Ale dwa, co jest myślę jeszcze bardziej frapujące, mówiłem o tym, że Wendrys jest oczytany, że rozumie kontekst współczesnej humanistyki, no to jest przecież nawiązanie do tego zwrotu performatywnego, gdzie coraz częściej nie takie suche badania, tylko badania zaangażowane, gdzie nie badanie wielkich problemów społecznych, tylko badanie w mikroskali, może dużych spraw, ale w mikroskali, na bazie faktycznych, codziennych, życiowych aktywności e, zwykłych, zwykłych ludzi. I te dwie sprawy bym na siebie nałożył i, i, i takie rzeczy tu i teraz, performatyw, performatyka, performatywność, e, ta chrześcijańska filozofia czy okay, ta europejska to jest filozofia e, e, wolnej woli życia tu i teraz, to gdzieś tam się nakłada. Nie, nie sądzę, żeby bez tego nasze rozumienie śmierci, czyli w sumie najgłówniejszego bohater tego filmu było pełne. Tak jak zresztą się w tym filmie pojawia, bardzo fajnie, że zrozumieć śmierć może tylko ten, kto naprawdę rozumie życie. To działa w drugą stronę również. Mhm. Kto się to, to widać w historiach różnych ludzi, niekoniecznie w filmach, że ktoś się otarł śmierć, to zupełnie inaczej później cherish life. Także te, te światy i fajnie, bo ta tak, podsumowując ta, po ta y, niesamowita, niesamowite napięcie, to niesamowite napięcie pomiędzy życiem a śmiercią y, mamy troszkę. wniknęło nam z radaru. No? Mamy mm -hmm. gdzieś schowane z tyłu głowy, a nie, nie odwołem się do tego na co dzień. Niesamowicie mądry film, naprawdę. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że on jest wręcz teologiczny, logiczny, aczkolwiek Wenders to oczywiście nie jest szaleńcem, a nie jest propagandistą, więc to jest zrobione delikatnie, subtelnie i z poszanowaniem mhm. jednak wielu różnych dyskursów, które w to wchodzą. Do przeżycia. do przeżycia. Do śmierci, do przeżycia. Dobra. A jedno z kluczowych też sen, momentów dla mnie jest, kiedy no, główny bohater pyta się śmierci, no co może dla niej zrobić? Jak myślisz, co można by zrobić dla śmierci, gdyby, no, spo, gdyby ją spotkać w takiej formie, nie mówię, że jak Denis Hooper, ale po prostu personifikację śmierci. Co można by zrobić? Albo co byś chciał zrobić do śmierci. O. Moja odpowiedź i powód, dla którego ten film pokazuje studentom, dla którego rozmawiamy o tym filmie, często jest, tak, jest, jest taki to powód, że wizualność jest odpowiedzialna za powierzchowność bardzo wielu spraw naszego życia. Mm -hmm. znaczy, jeśli ufamy obrazom na jakiś temat, to bardzo często te obrazy stają się jedynym e, punktem odniesienia w danym aspekcie. Znaczy zaufanie obrazom powoduje, że tracimy z rzeczywistość. A jeżeli to zrobimy w ten sposób, jeżeli, jeżeli nie, nie, jakby nie myślimy o obrazach w kontekście reprodukcji rzeczywistości czy manifestacji rzeczywistości, to one stają się bożką, stają się sektor same, same w sobie. I czytam ten film przede wszystkim jako ostrzeżenie przed nadmiernym zaufaniem wobec obrazów, nadmiernym mm -hmm. zaufaniem wobec kina, e, kupowanie wizerunków gwiazd, które przecież robią z sobą rzeczy, które są logiczne wyłącznie z punktu widzenia reprodukcji na ekranie kina no im przynoszą trwałe zmiany, które później bolą i kosztują. Albo robią innym krzywdę dzięki swojemu wizerunkowi to... jak słynny ostatnio Bill Cosby, na przykład. <laughs> no. I w związku z tym jakby czytam ten film jako, jako, taki, jako taki manifest z wielu, prawda, ale jednak manifest ekologii ekologii mediów. Ty bym upatrywał jego takie największe siły Ostrożnie z obrazami, ale wszystkim świadomie. A miałeś okazję być w Palermo albo chciałbyś być w Palermo po tym no, filmie? W tym filmie pragnienie wzrosło. Nigdy nie miałem okazji. Byłem na Korsyce, to jest niedaleko, uh -huh. ale wiem, że, wiem, że Sycylia jest zupełnie, zupełnie inna niż Korsyka. Korsyka jest wszystkim górzysta, a Sycylia jest raczej taka bardziej sobie wyobrażona pustynna <laughs> i nasłoneczna. Więc. Tak, plan, plan na wyjazd zapewne w głowie jest, bo już to się inna sprawa. No, może się pojawił, oby się pojawiły. A jakbyś miał okazję, chyba że miałeś spotkać reżysera i zadać mu jakieś pytanie. Jakie pytanie by to było? Z względem tego filmu albo innych, co, co, o co chciałbyś go spytać? Tak całkowicie prywatnie, już można powiedzieć nawet nie naukowo, ale całkowicie prywatnie. Wiesz, nie jest to, dla mnie jest to jedna z takich osób, które chętnie bym po prostu słuchał, niezależnie Aha. od tego, co by mówiłem. Wydaje się, że tego co się dzieje, jest tak bardzo krytyczny wobec swojej pracy i wobec mediów, którym się posługuje, że nie musiał go nic pytać, Wystarczyło, że miał okazję do słuchać. No to pozostaje go zaprosić tutaj, nie? żeby zrobił jakiś wykładzik, albo jakąś retrospektywę, albo coś takiego. No to by było coś, no. teraz mnie podkręciłeś. No, do usług, z chęcią pomogę. Tak jest, do prostu. Tak jest, jest nagranie, będzie w internecie, no, może być, nie ma problemu. Trzeba tylko zdobyć fundusze. Czemu nie? Ja już się nauczyłem wielokrotnie, że czasem trzeba spytać, najwyżej się usłyszy nie, ale jak się nie spyta, to nic się nie usłyszy wtedy. a a u nas troszeczkę się nie tyle, że szumu robi, bo szum to się u nas inny robi ostatnimi czasy, bardziej polityczny, ale kwestie przyjeżdżania gwiazd i właśnie osób, które robią coś w świecie filmu, e, robi się lepiej, trzeba przyznać. To prawda, tym robi bardziej, się że im lepiej. Im większa gwiazda, tym często bardziej skromna i bardziej. Tak, tak, tak. Do siebie, bardzo to ciekawe. To, to jest. To mhm. no by była ciekawa sprawa, bo. Powiem się, czy podejrzewam, czy no, mam nadzieję, że Wendersa nigdy z twarzy nie rozpoznał no, Też, tak sądzę. Też tak sądzę, miałby święty spokój. Być może nawet na plakatach nigdy go nie rozpoznał, e, natomiast no, byłoby to rzeczywiście wielka rzecz spotkać się z takim. Też szanem. tak sądzę. No chyba, że na pewno przykuwałby uwagę, bo ostatnio też słuchając podcastu, e, słuchałem rozmowy z Morganem Freemanem, który powiadał właśnie, wspomniał, że w innych krajach właśnie europejskich podejście do gwiazdy jest zupełnie inne niż w Ameryce i tutaj akurat przytoczył Polskę, że jak był w Polsce, to stwierdził, że ochrona, e, samochody, cały konwój i on się... Czuł, jak, czuł się jak gwiazda, ale on mówi, że dla niego to było bardzo dziwne po prostu, bo on się nie czuje na co dzień jako gwiazda. W Hollywood są te wielkie spotkania, a tu przyjeżdża do Polski i jakaś psychoza po prostu zaczyna się dziać, ludzie, ludzie szaleją. Tak, I, i on się czuł mówi, że z jednej strony czuł się dobrze, a z drugiej strony no, troszkę tak ograniczająco, prawda? Bo tutaj masz ochroniarzy, samochód nie, nie możesz normalnie jakby funkcjonować, zobaczyć trochę z tego, z tego świata. Więc to rzeczywiście myślę, że jakby pan Wenders przyjechał i no, próbujemy. Pier, pierwsze ziarno zostało zasiane, to, to no właśnie, to, to, to, to tak, nawet elektronicznej taśmy, to tym lepiej. To myślę, że to by było niezłe i myślę, że nie tylko tak generalizując, nie tylko ty jesteś fanem jego twórczości wiele osób, no, które dysponują funduszami, no bo ja niestety nie dysponuję na tyle funduszami, a nie sądzę też, żeby no, za darmo zgodził się przyjechać, no bo to jest jednak kawałek yy, świata trzeba zjechać, no i jak już coś robić, to musielibyśmy to robić z pompą, czyli całą retrospektywę albo coś w tym stylu, bo a nie tam jed, jeden dzień czy coś takiego, to to jednak troszkę, troszkę nam się przyda sponsorów, troszkę, troszkę się przyda, no ale wszystko, wszystko jest możliwe. Ja jestem zawsze otwarty, nigdy nie wiadomo co do czego właśnie doprowadzi, a ja spytać zawsze warto. Może oni zafascynowany Polską, na przykład. Czasami się to, czasami się to zdarzy. Myślę, że dużo nie, ale myślę, że tak jak Martin Scorsese, że ma na przykład jakiś swoich ulubionych twórców, i że coś widział, a że Pan Polański jest słynny i z filmów też bardzo dobrze, to myślę, że gdzieś się otarł, patrząc po niektórych, ja nie oglądałem też dużo jego filmów, ale patrząc po tym jednym nawet, po tym jak ja to tak traktuję, że się trochę bawi z widzem, uczy go i bawi, bawi się z nim i bawi go, to chociażby na przykład Polański też momentami w podobny sposób operował, więc myślę, że te podobnie myślące umysły gdzieś w którymś momencie jakoś nawet z czystej ciekawości. Bo dla mnie też kino jest takim efektem ciekawości, że ktoś jest ciekawy, on był ja to tak odbieram tutaj, Ciekaw właśnie tego tematu śmierci, strachu przed śmiercią, poszukiwania siebie i to jest właśnie robienie takich filmów z potrzeby, z ciekawości, żeby zobaczyć czy ludzie odbierają to w ten sam sposób. Tak samo jak zakładam, że tobie się tak bardzo ten film podoba, to w tym przynajmniej moim zdaniem myślisz w ten sam sposób jak Wenders, więc to macie już wspólne, więc jest jakaś nić, nić porozumienia. Tak przynajmniej ja to zawsze odbieram. Ja mam się w całej no także nie, nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować coś zrobić. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się przemyśleniami i tym, i tym, że nie hamowałeś się i popuszczałeś trochę. Przyjemność naprawdę to mojej stronie słów podcasty. To rzeczywiście teraz, teraz to zrozumiałem, kiedy stało się to również moim doświadczeniem, że to jest faktycznie taka, dobra, dobra performatywna formuła medialna. Tak, ja polecam wszystkim. Trochę reżyserować, a trochę. Tak, bawić i to jest takie dla mnie właśnie najfajniejsze, to jest takie naturalne chyba, że ktoś się zagrywa, chociaż ja też wiem, że momentami ciut mniej się zachowuje tak, jak się normalnie zachowuje, ale dla mnie to jest fajne no i właściwie to jest ten plus, że każdy może to robić i tak naprawdę wszyscy to robimy, ale nie wszyscy to rejestrujemy, bo to może dotyczyć przecież dokumentnie wszystkiego, może dotyczyć poważnych spraw naukowych, może dotyczyć błachostek, jakichś, na przykład co dzisiaj widziałem, widziałam, są tak przeróżne. Ja na przykład na zajęciach, jak mieliśmy przygotować po prostu jedne zajęcia, każdy czymś właśnie się zajmuje, tylko niezwiązane z doktoratem, no to ja właśnie zdecydowałem się zrobić podcasty i dałem proste ćwiczenie, które polecam też wręcz tego Tobie, żebyś sobie sprawdził w domu albo za chwilę. Po prostu bierzesz jakieś hasło, Dajmy nawet na to, weźmiesz Wimlanders i wpiszesz plus podcast i co ci wyrzuci. Ja miałem, kombinowały osoby, dawały na przykład podcast plus łosoś i wyrzucało podcasty dotyczące przepisu jakiegoś z łososia, jak to się opowiada. My się akurat bawimy powiedzmy na trochę no, bardziej poważniejszym sprzęcie, ale ludzie nagrywają telefonami już, dzisiaj to jest wystarczające. Ja też na festiwalu Dwa Brzegi nagrywałem tam kilka spotkań telefonem, bo akurat nie miałem w tym momencie, gdzieś przechodziłem, było coś fajnego. Jest to wystarczające, to jest właśnie ten plus, że tutaj Dochodzą efekty specjalne, jak deszcz, i to nie przeszkadza, to daje właśnie takiej to naturalności. No, jak bycia, ale... no właśnie, mi się wydaje, że będzie będzie klawo. No, jak... te, te też zbierają. Nie, nie, te, te tylko zbierają, ale na przykład, jak ja jestem skierowany, to coś powinno, powinno wyłapać. Także... Ty będziesz człowiekiem deszczu, człowiekiem światła w tym to, to, to, Tak, jak i w życiu. <laughs> także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Świat Rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcast.on.eu